Psalm 40. Ten psalm rozpoczyna się słowami Tęsknię oczekiwałem Pana. I moje pierwsze pytanie dzisiaj, a będzie ich wiele, brzmi Po pierwsze, czy oczekujesz na Boga? Czy oczekujesz na swego Pana dzisiaj? A jeśli tak, a mam nadzieję, że nasza odpowiedź brzmi tak, to jak? Jak czekasz na Niego? Czy tak, jak myślę, wielu ludzi czeka? Panie, jak zechcesz, to coś uczynisz, jak nie zechcesz, to nie uczynisz. Ty jesteś suwerenny, wszystko od Ciebie zależy i... Cóż ja mogę... Zrobić to, co zechcesz, ale mam nadzieję, że coś zrobisz. Mam nadzieję, że w jakiś sposób dotkniesz się mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że objawisz się w jakiś sposób. Czy też jest w naszym sercu to, co tutaj było w sercu Dawida, który mówi, tęsknię, tęsknię, oczekiwałem na Pana. I myślę, że jest różnica w tym, na ile doświadczamy Boga. Różnica, która ma swoją właśnie podstawę w tym, w jakim nastawieniu my Go szukamy, w jakim nastawieniu my Jego oczekujemy. Myślę, że to nie jest tak, że Bóg raz chce nam się bardziej objawić, innym razem mniej objawić, kiedy Go szukamy. Myślę, że bardzo często, na ile On się nam objawi, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć Go, jest zależne od tego, jak bardzo Go szukamy, jak bardzo Go pragniemy. Pan Jezus, mówiąc o Duchu Świętym, mówi, że Ojciec chętnie da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A jednak widzimy, że jest wielu, którzy, mimo iż proszą, mówią, nie doświadczam ducha w moim życiu. Jakoś niewiele tego ducha doświadczam w moim życiu. I zastanawiam się, czy jest to kwestia tego, że Pan Jezus mówiąc te słowa nie dodał jeszcze czegoś, czy ewangeliści nie zapisali jeszcze czegoś, co warunkuje tą ochotę Boga, co warunkuje to otrzymanie ducha tym, którzy Go proszą. Czy jest to raczej ten problem, o którym w innych miejscach Bożego czytamy, że czasami prosimy nawet, ale jednak nie jest to właściwe proszenie. Gdzieś tam ta nasza motywacja, to nasze serce w tym proszeniu nie jest właściwe. Albo jest to egoistyczne proszenie, jakieś samolubne proszenie, jakieś gdzieś tam są ukryte, głębsze motywy niewłaściwe. Albo być może właśnie jest brak takiego prawdziwego pragnienia, że brak jest jakiegoś takiego realnego zrozumienia, że bez tego, co Bóg może mi dać, tego, kim Bóg jest, jestem niczym. Moje życie nie jest wiele warte. Może właśnie jest gdzieś jakieś takie zadowolenie z tego, co mamy, bez tej obfitości Boga. I stąd nie ma tej tęsknoty za nim. Nie ma tej, tej, tej świadomości, jak w innym miejscu Dawid mówi: Jestem jak ta ziemia, taka spieczona w suszy, która tęskni za wodą, żeby choć trochę wody na mnie spadło. I Dawid mówi: Tak, tak pragnę Boga, tak za nim tęsknię, jak ta ziemia spieczona. Czy pragniemy dzisiaj Boga? Jak go pragniemy? Dawid tutaj mówi o swoim osobistym doświadczeniu wyzwolenia i przemiany. Dalej mówi o tym, jak doświadczył Boga. I myślę, że to właśnie doświadczenie Boga, które już miał w swoim życiu, budziło tą tęsknotę, którą wyraża w tym psalmie. Mówi, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady.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 Dawid opisuje swoje świadectwo, swoje doświadczenie pomocy Bożej w jakimś utrapieniu, w jakimś cierpieniu, w jakimś zmaganiu, w sytuacji, którą opisuje jako grząskie błoto. W naszym kraju niewiele mamy takich trzęsawisk, takich miejsc, gdzie jak się wpadnie, to już samemu się z tego nie wydobędzie takich ruchomych piasków. Dawid o czymś takim opowiadał, o takim miejscu, w które jak wdepniesz, to po prostu już, jak ktoś ci nie pomoże, to nie ma wyjścia, jesteś w grząskim błocie. Każdy twój ruch, każda twoja próba to cię jeszcze bardziej pogrąża, jesteś coraz niżej. I są w życiu sytuacje, które moglibyśmy porównać do takiego doświadczenia, że po prostu w coś się... Wpakujemy, czy coś do nas przyjdzie i wszelkie nasze wysiłki nie przynoszą efektu, a czasami wręcz pogłębiają nasz problem. Jeszcze bardziej się w tym wszystkim zakręcamy, zapętlamy gdzieś, to wszystko staje się nie do zniesienia. I Dawid mówi, w takiej sytuacji wołałem do Boga i On mi odpowiedział. I wyciągnął mnie z tego błota i zamiast stania na takim słabym miejscu postawił mnie na skalę, na miejscu, w którym jestem bezpieczny, na którym pewnie mogę postawić moje nogi. I w moje usta włożył radosną pieśń, pieśń dziękczynienia, nową pieśń pochwalną dla Boga naszego. Jeśli doświadczyliśmy w naszym życiu pomocy Bożej, jeśli doświadczyliśmy ratunku Bożego, jeśli doświadczyliśmy odpowiedzi na nasze wołanie, to w naszych sercach jest dziękczynienie, w naszych sercach jest uwielbienie. I kiedy za chwilkę będziemy śpiewać, to też nie będziemy musieli szczególnie się przymuszać do tego, żeby włożyć nasze serca w pieśni, które śpiewamy. Nie będziemy musieli się przymuszać, aby kiedy te pieśni miną i jest ten czas, by się modlić, by z naszych ust popłynęły słowa dziękczynienia i uwielbienia i chwały. To po prostu tam jest i chcemy, chcemy to wyrazić. Chcemy podziękować naszemu Bogu. Czy Bóg uczynił coś w tym tygodniu w Twoim, w moim życiu? Czy doświadczyłeś, doświadczyłaś Jego pomocy, Jego ratunku? Czy może doświadczyłaś zachowania Cię przed Boga od czegoś? Może właśnie jesteś w tym miejscu, gdzie czujesz się bezpiecznie, dzięki Jego łasce. Mamy okazję, by na tym miejscu za to Mu podziękować, za to Go uczcić. Podnieść nasze głosy i powiedzieć, Panie, dzięki Ci, że wyrwałeś mnie z grząskiego błota. Albo, Panie, dziękuję Ci, że dajesz mi łaskę stać w bezpiecznym miejscu że zachowujesz mnie, że strzeżesz mnie, że zakładasz obóz wokół mnie. W tak wielu sytuacjach, myślę, jesteśmy w stanie dostrzec. Ja z pewnością dostrzegam tyle różnych sytuacji, kiedy naprawdę, czy to przez własną głupotę, czy nieuwagę, czy jakoś... Czasami w życiu człowieka są takie jakieś chwile zaćmienia, Tutaj Agnieszka w tygodniu tłumaczyła taki dokument dla człowieka, który pracował tyle lat, nigdy nic mu się nie przydarzyło i podjął się pracy na jeden dzień dla jakiejś firmy, na jeden dzień tylko, żeby z nimi coś tam robić, bo kogoś tam znał i spadł z krawędzi dachu, 7 metrów, o dziwo przeżył, tylko nogi mu połamało, ale połamało mu do tego stopnia, że jedno musieli mu amputować. chwila nieuwagi chwila jakiegoś po prostu nie zauważył, że się kończy dach i do końca życia już 40-paroletni mężczyzna będzie musiał żyć bez nogi ile takich sytuacji jest wokół nas ile codziennie starza się wypadków ile zdarza się tragedii ile rzeczy my unikamy czy widzimy w tym dobrą rękę naszego Boga czy widzimy jak strzeże nas jak chroni nas a jak mówię popełniamy te nasze różne błędy jak niejednokrotnie zachowuje nas przed czymś co trudno jest nam sobie nawet wyobrazić jakie mogły być konsekwencje błogosławiony mąż który w panu pokłada nadzieję swoją. Błogosławiony, szczęśliwy, ten, który w Bogu ufa, a nie, jak dalej mówi, nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie, który nie polega na ludzkich kombinacjach, na tych różnych rzeczach, które ludzie tego świata podsuwają jako rozwiązanie, ale ten, który ufa Bogu, ufa Panu, błogosławiony, prawdziwie szczęśliwy, Wiele cudów, wiele, wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciało znajmić i ogłosić, są liczniejsze niż zdołałbym opowiedzieć. I tego nawet nie będziemy próbować, aby wszystkie je wymienić, wszystkie je opowiedzieć, i z pewnością jest cała masa, których nie jesteśmy świadomi i nigdy za nie nawet Bogu nie podziękujemy, bo nie, nie wiemy, od czego nas zachował, od czego nas ustrzegł i z czego nas wyrwał. Ale to wszystko, co wiemy, to wszystko, co, czego doświadczamy, a ufam, że każdy z nas doświadcza Jego łaski w konkretny, namacalny sposób, jeśli tylko mamy oczy, żeby to widzieć jeśli tylko mamy serca, które są wrażliwe, żeby to odebrać. Doświadczamy wiele, wiele cudów i w naszym życiu. Niechaj Bóg pomoże nam dzisiaj przez swojego ducha wyrazić wdzięczność, wyrazić uwielbienie, wyrazić chwałę, podziękować naszemu Bogu i... Położyć w Nim naszą ufność, naszą nadzieję, abyśmy prawdziwie byli błogosławieni w naszej ufności, w naszej nadziei, w naszym Bogu. Powstajmy, proszę. Panie, oto kolejny dzień, który nam dałeś, dzień łaski, dzień zbawienia, dzień, by odpocząć w Tobie, by słuchać Twego Słowa, by wielbić Ciebie, by karmić się Tobą. Panie, Ty widzisz, jakie jest nasze pragnienie. Ty widzisz, z jaką postawą tutaj dzisiaj przyszliśmy. Czy rzeczywiście oczekujemy Ciebie i Ty wiesz dokładnie, jak Ciebie oczekujemy. Prosimy, by Twój Święty Duch pociągał nas bliżej ku Tobie, aby nasza tęsknota i nasze pragnienie za Tobą potęgowały się, abyśmy też i szukając Ciebie z całych serc mogli doświadczyć Ciebie w szczególny sposób, by nasze pieśni nie były tylko zbiorem dźwięków i melodii, by nasze modlitwy nie były tylko głosem słów, ale prawdziwie, Panie, by to, co w naszej słabości tutaj robimy, to, co Tobie ofiarujemy, było ofiarą chwały, miłą Tobie, przyjemną wolnością w Twych nostrzach, Rozkoszą Twego serca, a dla nas, Panie, możliwością nowego doświadczenia Ciebie, nowego zbliżenia się i przeżywania Twojej wspaniałości, Twej chwały, Twego błogosławieństwa. Panie, pomóż nam przypomnieć sobie, pomóż nam odświeżyć. Te rozliczne cuda, te rozliczne dzieła, jakie czyniłeś i czynisz w naszym życiu i być wdzięcznymi, być chwalcami Twymi, którzy składają świadectwo o dobroci swego Boga.